Book Two. 90. 90. Przyokam Sang Song. Tryproskazujący. Dwa. Tryproskazujący. Dwa. k o n n o o g ó l s i ę o g ó l s i ę a b a a m u m y s i a u m e s h ę Wiąpę. Uczesz się. Uczesz się. Tomana. Zadzwoń, proszę zadzwonić. Niech pan, pani zadzwoni. Zadzwoń, proszę zadzwonić. Niech pan, pani zadzwoni. Zaczynaj, proszę zaczynać. Niech pan, pani zaczyna. Zaczynaj, proszę zaczynać. Niech pan, pani zaczyna. u t Przestań, proszę przestać. Niech pan, pani przestanie. Przestań, proszę przestać. Niech pan pani przestanie. Chang Man. Zostaw to. Proszę to zostawić. Niech pan pani to zostawi. Zostaw to. Proszę to zostawić. Niech pan pani to zostawi. p m a Powiedz to. Proszę to powiedzieć. Niech pan pani to powie. Powiedz to. Proszę to powiedzieć. Niech pan pani to powie. s ł m a Kup to. Proszę to kupić. Niech pan pani to kupi. Kup to. Proszę to kupić. Niech pan pani to kupi. n Nigdy nie bądź nieszery. z c Nieszcera. z Nigdy nie bądź nieszcery, z nieszcera. z Ja Sona. n Nigdy nie bądź niegrzeczny, niegrzeczna. Nigdy nie bądź niegrzeczny, niegrzeczna. Ja y a ja, p k a i n a Nigdy nie bądź nieuprzejmy, nieuprzejma. Nigdy nie bądź nieuprzejmy, nieuprzejma. ใงใจเสมอนะบ่จ๋ z เสมอ e ื่อชื่อใจใจเสมอนะบ z จ๋าเสมอชื่อชื่ใจดีเสมอนะ bądź zawsze miły m i ื a สุภาพเสมอนะบ่จ๋าเสมอชื่อ e j m a Bądź zawsze uprzejmy, uprzejma. b a n d d nak. Szczęśliwej drogi do domu. Szczęśliwej drogi do domu. Proszę na siebie uważać. Niech pan, pani, uważa na siebie. Proszę na siebie uważać. Niech pan, pani, uważa na siebie. มาเยี่ยมเราอีกนะครับ Proszę nas znowu niedługo odwiedzić Niech pan pani nas niedługo odwiedzi Proszę nas znowu niedługo odwiedzić Niech pan pani nas niedługo odwiedzi กรุณาไปที่ www.book2.de